Arek już mnie e, opuszcza e, powoli i wchodzimy w drugą godzinę audycji, a wchodzimy z nią e, z projektem Shizuka który powstał na początku lat 90. sformowany właśnie przez Shizuke Miure oraz jej ówczesnego męża Maki Miure, który no właśnie, i tu jest to połączenie wprawdzie troszkę później, ale grał, grał dla Le Realize Denude oraz dla innego, bardzo znanego psychodeliczno-rockowego zespołu japońskiego, a mianowicie dla Fushi Tsushi. E, takiej to pewnie e, dla nas akurat dosyć trącącej e, zabawnością nazwy, aczkolwiek to jest też świetny zespół, który zdaje się, że już kiedyś w Japonii graliśmy. Tymczasem e, wrócę do Shizuki. To jest e, album trzeci, który jak to te wydawnictwa Shizuki w latach 90., gdzieś tam nagrywany, właśnie na na kasetach i tak dalej, i tak dalej. no i niedawno ukazała się eredycja na winylu, między innymi te winylo, Shizuka, czyli slowcore, no naprawdę najwyższej próby, natomiast <grywany> nagrane dosyć mocno hmm, chałupniczo, zresztą e, gdzieś około połowa tego wydawnictwa, bo tego tak już można powiedzieć e, o tym albumie. E, to jest e, po prostu taka domowa sesja e, Shizuki Miuri z mężem, z Makim Miurą. To prawie 20 minut się coś takiego ciągnie. A teraz będzie album, który no, jest nienagrany aż takim hołopniczym sposobem. Myślę, że jeżeli chcecie się przyjrzeć twórczości zespołu Shizuka, to warto zacząć właśnie od tego albumu, którego okładkę wrzuciłem też na fanpage na Facebooku Webfonii. Dzisiaj mowa o albumie Heavenly Persona. gdzieś tam oddziela e, klimatycznie to wydawnictwo od, e, no właśnie na przykład e, amerykańskich e, klasyków e, slowcore'u. A ja tutaj na przykład e, trochę e, słyszałem w Stasie Wilczyńską z Bzu i generalnie e, troszeczkę też e, klimat zespołu B, aczkolwiek może nie tak showgaze'owy, no tylko właśnie Gdzieś w stronę tego slowcore'u idący. Przed nami Crystal Wings i Plan for Solitude. Słuchacie zespołu Shizuka w Japonii w Radio Afera. Przejmująca muzyka zespołu Shizuka. Jeszcze co do samej postaci Shizuki Miura, niestety zmarły już i to ponad 15 lat temu, w wieku zaledwie 47 lat. Shizuka Miura, chociaż za granicą, jest znana też szczególnie po latach, właśnie z tego projektu muzycznego. Shizuka to w Japonii była znana ze swoich lalek, lalek bardzo misternie wykonywanych, bardzo realistycznie wyglądających i też tak troszeczkę niepokojąco, aż zbyt przypominające ludzi, a raczej dziewczynki są te lalki. Możecie je znaleźć no, po prostu w internecie, jak to wyglądało, no i też więcej muzyki zespołu Shizuka znajdziecie również w internecie, a ja jak zwykle po audycji Dodam do coraz większej, dłuższej playlisty Japfonia również utwory z dzisiejszego programu. Tymczasem w końcu przeskakujemy do współczesności, prawie do współczesności. To będzie solowo Tomo Katsurada. Mówię solowo, bo znane z projektu Kikagaku. Mojo. No, a po polsku w wolnym tłumaczeniu sen jajka. Ja nie wiem, o czym jest ta bajka dla dzieci, ale podobno właśnie zainspirowała Tomo Katsuradę. I posłuchamy sobie jeszcze jednego utworu z jego epki sprzed dwóch lat. Ten utwór nazywa się Inner Garden. Surada i otwór Inner Garden i w zasadzie tutaj można powiedzieć, że e, moglibyśmy tylko troszeczkę pozmieniać i to już e, byłaby Shizuka. Nawet wydawało się, że o ile pierwszy utwór Mosimo to jak najbardziej współczesne techniki produkcyjne, to tutaj wydaje mi się, że Tomoka Tsurada chciał uzyskać efekt właśnie takiego nagrania jakimś kaseciakiem w jakichś bardziej domowych warunkach i tak I tak dalej... Bardzo ciekawie to wyszło. Faktycznie ta gitara, jak w takich bardziej no, klasycznych, oldschoolowych, undergroundowych, japońskich, psychodelicznych nagraniach sprzed kilkudziesięciu lat. Tomoka Tsurada, no, któremu chyba się bardzo spodobało w Europie, ale hmm, akurat nie w Polsce, tylko w Amsterdamie. Póki co tam osiadł i tam tworzy muzykę, tak jak wspominałem wcześniej. Pierwsza solowa płyta, w zasadzie nie do końca solowa, tylko nagrana w duecie i być może uda się zaprezentować w Japfonii za tydzień. Tymczasem dzisiejszy program dobiega końca. To były prawie dwie godziny z psychodeliczną muzyką. No i jak tu tych dwóch godzin nie zwieńczyć moimi ulubionymi fishmans, tym bardziej, że oni też bardzo lubili sięgać po psychodeliczne klimaty i też do tego okazja taka, którą trochę przeoczyłem, bo w grudniu 2024 roku wyszedł singiel, taki trochę archiwalny, trochę nowy miks utworu Go Go Run This World, który w zasadzie, no, bardzo ciężko jest rozpoznać, przynajmniej na początku, a jest to wersja nagrana na żywo w 1997 roku, w Kobe, zdaje się, że w miejscu e, nazwanym Chicken George. Mm, no i zagramy sobie na koniec e, w Japonii e, właśnie Go Go Round This World, ten mix nazwany Echoes of Infinity, czyli echa nieskończoności. E, to była Japonia w Radio FRA, prowadzi dla was Sebastian Szymura, a już e, za kilkanaście minut. Jazz, do usłyszenia. Cześć. We are We are We are We are the O muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22.00 w Radiu Autopromocja. Doliczony czas.